Umiłowani bracia i siostry, ostatnio mieliśmy okazję przyjrzeć się, jak wygląda prawdziwy Kościół według Biblii. I na zasadzie takiego pełniejszego obrazu myślę, że dobrze będzie, jeśli zwrócimy uwagę, jak wygląda fałszywy Kościół według Biblii. I trochę informacji na temat tego możemy znaleźć w objawieniu świętego Jana. Jest tam 18 rozdział, który mówi o upadku Wielkiego Babilonu, bo niestety tak się nazywa chrześcijaństwo w formie upadku, Wielki Babilon i jest to bardzo dziwna rzecz, bo jest to faktycznie coś, co się podaje za chrześcijaństwo. Coś, co udaje, że jest oblubienicą Chrystusa. Coś, co udaje, że jest po to, żeby głosić prawdę Bożą na ziemi. I Bóg kiedyś ten twór osądzi. Tajemna moc nieprawości już działa. Apostoł Paweł o tym powiedział. I do czasu, jak Kościół nie będzie prawdziwy, zabrany wraz z Duchem Świętym z tej ziemi, to jest to nie do końca objawione, ale gdy prawdziwi wierzący będą z ziemi zabrani, Razem z Duchem Świętym, to tu na ziemi objawi się w pełnej sile i krasie ten twór podający się za chrześcijaństwo. Ten twór, który w imieniu Boga zabija wierzących, bo Pan Jezus powiedział, że nadchodzi godzina, że ci, którzy was zabiją będą mniemali, że czynią to w imieniu Boga. I to właśnie jest wszystko powiązane, skierowanym przez diabła i jego aniołów, widzialnym kościołem chrześcijańskim, jeszcze dziś niewidocznym, ale później będzie on jako reprezentant się mienił jedynego Boga na ziemi. Zacznijmy od XVIII rozdziału, pierwszy wiersz.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 Chrystusa i Jego naukę. Bo tak jak tutaj widzimy jest to stan, który drugi wiersz jednoznacznie wiąże z demonami. Bo jest powiedziane, że Wielki Babilon stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Jak wiemy, ptactwo również symbolizuje siły, które są nieczyste, demoniczne, wstrętne. Tutaj właśnie to ptactwo nieczyste, wstrętne jest powiązane z tym wielkim Babilonem. I demony, które odpowiadają za kult bożków, za kult Yy, związany z nieprawidłową wizją tego, czego Bóg od ludzi oczekuje. Wszelki duch nieczysty. Bardzo ciekawe, że każdy nieczysty duch znajduje tam swoje siedlisko. I czyż tak nie jest właśnie z chrześcijaństwem, które pozbawiło się dostępu do Słowa Bożego i do tego, czego Słowo Boże uczy. Zaczyna się tam każda niezdrowa nauka. Na przerwie mieliśmy okazję rozmawiać o tym, że są nawet takie grupy, które starają się użyć wyrwanych z kontekstu Biblii fragmentów, żeby promować Sodomię. Jako styl życia, który może być chrześcijański, ich zdaniem. Postawienie na głowie wszelkich rzeczy, które są związane z, z chrześcijańskim chodzeniem na tym świecie. Bo pierwszy list do Koryntian mówi, że niektórzy z Was byli mężołożnikami, ale już nie są, już są uratowani z wpływu tego grzechu. Więc nie da się tego grzechu jakoś, praktykowania tego grzechu jakoś, yy, uświęcić i uczynić go znośnym w chrześcijańskim stylu życia. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego. To jest bardzo ciekawe. Ewangelia miała być głoszona na całym świecie, wszystkim narodom, wszystkim ludom. I tam, wszędzie, gdzie dotarło chrześcijaństwo, to później również zaczęło być zepsute chrześcijaństwo tych, którzy, owszem, tak jak świnia umyta, stała się czystą świnią przez wpływ Ewangelii, ale przez to, że się nie odrodziła, nie narodziła się na nowo, nie stała się owcą, to taka świnia później zaczęła się tarzać w błocie. I tak właśnie się stało, że później powstały różnego rodzaju instytucje mieniące się chrześcijańskimi, które nie miały w sobie życia z Boga. Było wiele inicjatyw chrześcijańskich, które były mocne w Chrystusie, gdyż Pana Jezusa miały jako centrum, a dziś stały się w zasadzie albo zwykrzywionym obrazem chrześcijaństwa, albo całkowicie antychrześcijańskie wręcz w swoim działaniu. Te różnego rodzaju instytucje są na całym świecie i później ktoś myśli, że rozmawia z chrześcijaninem, a on jest tylko chrześcijaninem z nazwy i ma fałszywe wyobrażenie o chrześcijaństwie. Miałem kiedyś znajomego muzułmanina, z którym rozmawiałem, starałem się mu przekazać Ewangelię i on powiedział, że w żadnym wypadku nigdy nie stanie się chrześcijaninem, bo chrześcijańskie kobiety chodzą na golasa, malują się, są pyskate, mężczyźni wyglądają jak kobiety, że jest trzech bogów, że modlimy się do Marii i tak dalej, i tak dalej. Wymienił, że codziennie chrześcijanin to jest synonim pijaka, który codziennie pod wpływem alkoholu po prostu i w ogóle prowadzi życie wyjątkowo złe. On to mówił z doświadczenia ze, ze swojego kraju. On był z zachodniej Afryki i jedyne chrześcijaństwo, jakie znał, to znał stamtąd i przyjechał do Polski i ten jego obraz chrześcijaństwa tylko się utwierdził. To jest właśnie to szaleńcze szaleńcza rozpusta, że łaskę zamieniają w rozpustę, tak mówi list Piotra, że zamieniają łaskę w całkowite zaprzeczenie nauki Słowa Bożego. Królowie ziemi uprawiali z nim przeteczeństwo. To jest bardzo ciekawe, że w zasadzie chrześcijaństwo do Polski dotarło jako akt polityczny. Podobno Mieszko pierwszy, aby stać się ochronionym przed Niemcami, stał się chrześcijaninem. Wcześniej słyszeliśmy, że z powodów politycznych cesarz, który przestał prześladować chrześcijaństwo, stał się chrześcijaninem, bo chrześcijanie byli w cesarstwie rzymskim na tyle silną opcją, że zaczęło być to dla niego ważne, żeby mieć, mie mienić się chrześcijaninem. Chrześcijanie byli pod kontrolą takiego cesarza na tyle, że sobory pierwsze chrześcijańskie były zwoływane w imieniu cesarza, króla Rzymu, cesarza rzymskiego cesarstwa. To jest właśnie to przeteczeństwo, bo jeżeli w tym momencie zwołuje to niewierzący król takie zebranie, niby chrześcijan, to jest to właśnie przeteczeństwo. Nie kieruje się tam Słowem Bożym, tylko bieżącymi politycznymi potrzebami. I kolejna rzecz. Pamiętamy, kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. Przykład z wielką Artemidą Efeską. Paweł głosił tam Słowo Boże w Efezie i wskutek tego naruszył interesy Demetriusza i cechu tych, którzy robili figurki podobne do Artemidy Efeskiej. I co się okazało? Że był tam taki rodzaj opozycji, że aż życzliwi Pawłowi ludzie poprosili go, żeby nie szedł na to miejsce spotkania. Bo oni przez wiele godzin krzyczeli wielka jest Artemida Efeska tylko dlatego, że widzieli, że chrześcijaństwo zabierze im dochody jakaż ironia losu. Przetecznica w Efezie wprowadziła mit związany z kultem Marii, która jest kontynuatorką Artemidy Efeskiej. W Efezie wymyślono, że Maria jako Boga Rodzica zasługuje na kult, na cześć. I dziś mamy figurki Artemidy Efeskiej pod nazwą Maria, Kupcy tej ziemi wzbogacają się, handlując tymi figurkami. W międzyczasie też okazało się, że paciorkowiec został przejęty z Indii i z islamu. I dzisiaj w chrześcijaństwie jest jako różaniec. Te trzy religie to mają. Nie przypadkiem, bo jest to źródło zysków. Możecie mieć perłowy różaniec, możecie mieć diamentowy różaniec. Możecie mieć różanie w postaci pierścionka na rękę. Wszystko kupiec dostarczy, byleby się wzbogacić. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego ludu mój. Tak, w tym Babilonie cały czas Bóg widzi swój lud, pojedyncze osoby, które zostały w nim uwikłane. I dla tych osób ma tylko jedno poselstwo. Wyjdźcie z Niego. Dlaczego mają wyjść? Aby nie byli uczestnikami Jego grzechów. Bo jeżeli w czymś uczestniczymy, to jesteśmy współodpowiedzialni. Jeżeli tolerujemy dane zachowania jako swoje, jako te, których nie osądzamy i nie potępiamy jako złe. Czyli jeżeli bratamy się, z kimś, kto świadomie grzeszy i ten grzech obnosi jako rzecz dobrą, to nie powinniśmy z nim tego czynić. Mamy polecenie, wyjdźcie z niego ludu mój. Nie ma dla takiej osoby żadnego usprawiedliwienia, że próbuje na przykład pozyskać, bo czasami słyszy się, że ktoś zostaje w jakiejś grupie religijnej, bo chce ją rozwalać od środka. Ile razy ja już to słyszałem. Zostaje ktoś w protestanckiej, zwodniczej grupie, która jest całkowicie wywrócona do góry nogami. On tam zostaje, żeby głosić prawdę od środka. Zostaje ktoś w katolicyzmie, wie o błędach, ale on chce od środka. Tu nie ma takiej opcji. Wyjdźcie z niego, ludu mój. Jeśli należysz do Pana Jezusa, to jest jedyna droga wyjść z takich uwikłań. Nie może być powiązania z czymkolwiek, co jest nieczyste. Tak zresztą mówi list do Tymoteusza, żeby właśnie nieczystego się nie dotykać. I co się dalej dzieje? Widzimy, że aż do nieba dosięgły grzechy Jego i wspomniał Bóg na Jego nieprawości. Jeśli ktoś zgrzeszy przeciwko człowiekowi, to jego rozjemcą może być Bóg. Tak jest w Słowie Bożym. Ale jeżeli ktoś zgrzeszy przeciwko Bogu, to któż się za tą osobą stawi? My wiemy doskonale, że Pan Jezus Chrystus szedł na ziemię, umarł za grzechy wszystkich ludzi, za wszystkie grzechy wszystkich ludzi i teraz pojednanie z Bogiem jest możliwe. Więc należy przyjść do Pana Jezusa, tak jak było to wezwanie wcześniejsze, wyjdźcie z Niego, ludu mój, i przyjść do Pana Jezusa i nie mieć nic wspólnego z tymi nieprawościami. Ratujcie się spo, pośród rodu grzesznego i przewrotnego, wzywał jeden z apostołów, ludzi będących właśnie w jakichś tam religijnych strukturach wrogich Bogu bo to te struktury od zawsze istniały na ziemi. Niektórzy nawet datują je od czasu fałszywej religii Kaina, że Kain złożył ofiarę z płodów rolnych, bo przetecznica ma to do siebie, że ona twierdzi, że na zbawienie trzeba zrobić, trzeba coś Bogu dać, zapłacić. Natomiast jest to całkowicie sprzeczne z Bożym sposobem, który wysłał swojego jedynego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby stał się doskonałą ofiarą za grzechy wszystkich ludzi. I człowiek nie ma nic do dodania do tej doskonałej ofiary. Nie ma nic do dodania do tego doskonałego Bożego dzieła. Pan Jezus Chrystus całkowicie zapłacił za wszystkie grzechy. I Pan Jezus Chrystus jest doskonały jako Syn Boży, który przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom i umarł w nasze miejsce na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał. I teraz siedzi po prawicy Ojca. Jest tym, który ma wszelką moc i wszelką chwałę. I Pan Jezus Chrystus jest poza tym systemem Babilonu, jest przez ten system odrzucony. Doktryny Babilonu są różne, ale zawsze koncentrują się na dwóch rzeczach. Albo starają się pomniejszać doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, albo starają się pomniejszać doskonałość Chrystusa. Doskonałość Chrystusa jest atakowana przez to, że się stara powiedzieć, że on albo nie jest Bogiem, albo nawet jeśli mu się przyznaje boskość, to stara się powiedzieć, że nie jest wiecznym synem, albo jeśli nawet to się przyznaje, to stara się powiedzieć, że on potrzebuje pośrednika, albo że jest to generalnie jeden z wielu, bo mamy jakichś różnych świętych, braminów i tym podobnych pośredników. I to jest fałszywa nauka Babilonu, bo Biblia mówi, że jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. Doskonałość dzieła Pana Jezusa Chrystusa jest atakowana na różne sposoby. Albo w otwarty sposób mówi się, że na zbawienie trzeba zarobić, albo w sposób taki Pół ukryty mówi się, tak, tak, zbawienie jest z łaski. W największym w Polsce organizmie religijnym słychać, że łaska Boża jest do zbawienia niezbędnie potrzebna. Piękne słowa, ale dodaje się do tego, no ale zbawienie można stracić. No jeżeli ono jest z łaski, to znaczy, że nic nie możesz zrobić, aby je uzyskać. Nie możesz nic zrobić, żeby je utrzymać. Nie możesz nic zrobić, żeby je stracić. Więc zbawienie jest całkowicie niezależnie od uczynków i zabiegów człowieka. Jedynie jest wezwanie pokutujcie i wierzcie Ewangelii. W tym momencie człowiek jest zamieszkany przez Ducha Świętego i od tej pory jest nieutracalnie zbawiony. Tak mówi Słowo Boże. Babilon twierdzi, że zbawienie albo nie jest możliwe, albo jest możliwe przez jednego z wielu kandydatów, albo jeśli nawet jest to zbawienie przez Pana Jezusa, to że można je stracić. To jest wyznacznik właśnie tych demonicznych nauk. Jeśli ktoś wierzyłby, że zbawienie można stracić, to nie powinien mówić, że jest stracony, z, z, z, zbawiony. Nie powinien mówić, że jest zbawiony, tylko że jest, na, tak, można powiedzieć, na okresie próbnym, czyli że y, dopiero się okaże w niebie. I takie słowa czasami padają z ust tych, którzy właśnie wierzą w Ewangelię Babilonu, w Ewangelię fałszywą, niezgodną ze Słowem Bożym, które mówi, że kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Pan Jezus to powiedział. To wierzy w Syna, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. I właśnie przechodzimy do dalszego punktu. Ile sam siebie uwielbiał. Babilon sam siebie wywyższa, sam siebie uwielbia. Sam staje się celem dla siebie samego. Czyli kluczowe jest... Żeby właśnie ludzie koncentrowali się na nim, żeby bronili Baala. Jak pamiętamy, gdy Gedeon ściął słup Baala, to ludzie chcieli go wyśledzić, kto to ściął i żeby go zabić. Wtedy ojciec Gedeona powiedział mądre słowa, jeśli Baal jest Bogiem, to niech sam walczy za siebie. Albo gdy było spotkanie z Eliaszem i prorokami Baala, to okazało się, że oni się nacinali, żeby wezwać Baala, żeby spowodował zapalenie się ofiary. Może przybliżę tą sytuację. Eliasz był w czasach, kiedy w Izraelu było głębokie odstępstwo i wszyscy poszli za Baalem i Aszerami. I wezwał wtedy ponad 400 proroków Baala na pojedynek. Kazał, żeby były wyznaczone dwa cielce i oczywiście dał pierwszeństwo wyboru cielca grupie tej od Baala, żeby oni wybrali cielca. I potem powiedział, żeby zbudowano dwa ołtarze, na których zostaną złożone te cielce. Oczywiście Eliasz zbudował samodzielnie swój ołtarz, tamci zbudowali swój. Naprawił, swój. Naprawił dokładniej. Eliasz naprawił ten, który tam już zawsze był. I użył do tego dwunastu kamieni według dwunastu plemion Izraela. I okazało się, że wyznacznikiem tego, który Bóg jest prawdziwy, miało być to, który Bóg ześle ogień z nieba na ofiarę. I Baalici tańczyli, nacinali się, robili różnego rodzaju zabiegi, żeby tego swojego Baala obudzić, wezwać. Oczywiście żaden ogień z nieba nie spadł. Eliasz nie tylko nie musiał tego typu zabiegów robić, tylko w momencie, kiedy był czas złożenia ofiary, wezwał Pana, ogień spadł, strawił całą ofiarę zupełności. I to jest właśnie to, że Babilon musi sam siebie uwielbiać, bo to jest jedyne, co ma. Nie ma ponad sobą Boga, bo w Niego tak naprawdę nie wierzy. To jest forma bardziej społeczna, bardziej religia dla religii, żeby być... Człowiekiem, który nie tylko ma łatkę, że jest mądry, wykształcony, inteligentny, ale też jest religijny. Bo to jest dobrze widziane w niektórych kręgach. I im więcej chwały ma ten jego twór typu kościół, fałszywy kościół, tym większą chwałę ma dana osoba należąca do tego wspaniałego klubu. Więc jeżeli dany człowiek Należy do jakiejś organizacji, której nie może się wstydzić, bo ma piękne budynki, bo ma pięknie ubranych przedstawicieli, funkcjonariuszy religijnych i ma pięknego rodzaju muzykę, pięknego rodzaju wystrój, to wtedy taki człowiek rośnie w swoich oczach. I tutaj właśnie jest źródło tego, ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał. Tyle udręki i boleści mu zadajcie. Kontrastem jest chrześcijaństwo, do którego Pan Jezus powiedział nie bój się, malutkie statko, gdyż upodobało się Ojcu dać Wam królestwo. Sam Pan Jezus był odrzucany i nadal jest odrzucany w tym świecie, bo był niepozorny, bo nikt nie mógłby powiedzieć, że o, ja jestem tutaj z Jezusem i jest to powód do tego, żebym teraz miał lepszą pozycję społeczną. Nie, apostoł Paweł wręcz mówi, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowany będzie. Wystarczy, że zrobi każdy z nas test, jeżeli nie wierzy w te słowa i w jakimś ważnym miejscu niech powie, jestem chrześcijaninem i idę za Nim. Bardzo szybko się okaże, że będzie gęstnieć atmosfera. I ten kościół z kolei fałszywy ma to do siebie, że można się nim pochwalić. I ludzie to robią. Uwielbiają tą instytucję. Dlatego, że jest to właśnie sama wartość w sobie. Nie ma nic ponad nim, bo są to ludzie z definicji zainteresowani tylko ziemskim życiem. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze ciało w postać podobną do uwielbionego ciała swego, mówi Filipian, trzeci rozdział, 20 wiersz. A tamci, którzy są związani z wielkim Babilonem, to mają, jak tam mówi Słowo Boże, że Bogiem ich jest brzuch. A chwałą jest to, czego powinni się wstydzić tak naprawdę. Chwałą jest to, co jest ich hańbą tak naprawdę. <tryk> Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi. Ósmy wiersz mówi. Bóg zdecydował, że osądzi ten twór i zniszczy ten twór, jakim jest wielki Babilon. I dziewiąty wiersz mówi, że wskutek tego sądu ktoś będzie żałował, że go już nie ma. I to jest bardzo ciekawa grupa. Nie będą płakać nad tym żadni aniołowie w niebie, o których czytamy, że jak nawróci się jeden człowiek, to aniołowie w niebie się radują. Całe niebo jest szczęśliwe nad jednym grzesznikiem, który się nawraca. Tutaj natomiast płaczą ludzie, którzy mają silną pozycję, rozpierają się jak cedr, ale na ziemi. Jacy to ludzie? Królowie ziemi, czyli politycy generalnie, którzy z nim przeteczeństwo uprawiali. Teraz widzimy ożywienie takie religijnego powiązania z polityką. W Stanach Zjednoczonych, w Iranie, w różnych zakątkach kraju, u nas też każdy polityk sobie... Lubi przy okazji zaznaczyć, że co to, to to nie, on jest religijny. Niektórzy dają się nawet tym oszukać, że no, o, PiS to jest fajna partia, bo oni cały czas Boga mają w centrum. I potem chwilę później jako wizytówkę gdzieś wypływa jaki piękny, jakiś piękny polityk z pięknym chrześcijańskim życiem praktycznym na wierzch. Nie, bracia i siostry. Nie ma czegoś takiego. Generalnie od samego początku Kain jako pierwszy chciał złożyć ofiarę Bogu. Właśnie dlatego, że był bezbożny. Użył religii jako podkreślenia tego, jaki on jest cudowny chłopak. I to jest to, że ludzie używają właśnie religijnych różnych akcentów, po to, żeby się wywyższyć, żeby pokazać, że oni są z odpowiedniego tutaj kręgu. I niestety, trudno potem oczywiście przesiać, które wypowiedzi wynikają z potrzeby serca, że taka osoba naprawdę ma Boga jako pierwszego, czy jest to tylko obłudnik religijny, który gra religią. I właśnie ci królowie się smucą. Jacy królowie, którzy z tym Babilonem wsze uprawiali i rozkoszy zażywali. Będą stać z dala. Nie, nie ruszą na pomoc temu Babilonowi, bo są to osoby, które tylko z powodów koniunkturalnych z tym Babilonem miały cokolwiek do czynienia. Nie są to osoby, które są gotowe życie położyć za Babilon. Natomiast zarabiały na nim i zwyczajnie Żal im pieniędzy, które przepadły. Tak jak właśnie Demetriusz, który płakał nad utratą dochodów, gdy skończy się sprzedaż figurek Artemidy Efeskiej. I widać jedenasty. I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru. Ten towar jest różny, bo widzimy ze złota, jest pełno złota w tych odstępczych grupach religijnych. Srebra, drogich kamieni, pereł, bisioru. Same cenne rzeczy, ale tu na ziemi. One do nieba nie mają wstępu. Żadna z tych rzeczy nie będzie zaniesiona do nieba. Purpura, jedwab, szkarłat. Czy Pan Jezus którąś z tych rzeczy nosił jako ozdobę? Żadnego drzewa tujowego, żadnego przedmiotu z kości słoniowej. Same kosztowne rzeczy. Najkosztowniejsze drzewa, miedź, żelazo, marmur. Cynamon, korzenie, wonności. Mirra, kadzidło, wino, oliwa. I najprzedniejsza mąka, pszenica, bydło. I dochodzimy do niewolnictwa. Trzynasty wiersz. I niewolników... I handel życiem ludzkim. Tak, dzisiaj też się to odbywa, że są duże grupy osób, które są niewolnikami w sposób pośredni, ekonomiczny, bo jest powiedziane w Słowie Bożym, że dłużnik jest niewolnikiem wierzyciela, czyli osoby uwikłane w różnego rodzaju przerastające ich możliwości natychmiastowej spłaty zobowiązania finansowe. Ale też są niewolnicy, porywane są osoby lub w jakikolwiek inny sposób zniewalane. I to nie przypadkiem tam, gdzie była ta karawana, która wiozła Józefa, to w tamtych okolicach teraz handluje się uchodźcami z Afryki. Są łapani Bezbronni ludzie, którzy ze środkowej Afryki chcą się dostać do Europy i trafiają i są sprzedawani jak za dawnych czasów na targu niewolników i się nimi handluje. Jeśli coś umie, to jest jego umiejętność wyceniana. I co ciekawe, robią to osoby religijne, osoby związane z religią, które uważają, że głęboko czczą Boga. Bo te religie, wszystkie, które dzisiaj widzimy w rozproszeniu, w czasie gdy Kościół zostanie zabrany, gdy nie będzie już prawdziwego Kościoła, oblubienica Pana Jezusa będzie wzięta z ziemi, to te religie wszystkie, które dziś oglądamy, będą miały silny impuls, żeby się połączyć w jedną wszechświatową organizację. I prawdopodobnie właśnie w Babilonie wszystkie one się znajdą. I owoce, których pożądała dusza Twoja, to jest bardzo ciekawe słowo, dlatego że chrześcijanin ma owoce Ducha Świętego. I to są owoce, które możemy w Słowie Bożym znaleźć jako owoc warg, lub owoc ducha, owoc warg wyznawających imię Pana Jezusa, owoc ducha, który przejawia się w takim yy, zbiorze cech pożądanych przez chrześcijanina. Natomiast w 14 wierszu co widzimy? Widzimy owoce, których pożąda fałszywa religia. Jakie to są owoce? Wszystko, co się lśni i błyszczy lśni i błyszczy. Czyli ma to być tak jak dla sroki. Jeśli się lśni i błyszczy, to sroka od razu podobno za czymś takim leci. I tak się właśnie Babilon koncentrował. To były owoce. 16 wiersz mówi dalej. Biada, miasto wielkie przyodziane w bisior, i w purpurę, i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie i perły. Czyli to, co się błyszczy i to, co się świeci, to, co jest ludzkim splendorem. A my mamy pouczenie, że nie mamy zwracać uwagi na tego typu rzeczy. List do Jakoba, Jakuba mówi, list Jakuba, nie do Jakuba, tylko Jakuba mówi, że jeśli przyjdzie ktoś w kunsztownej szacie na zgromadzenie i nawet ozdobiony jakąś biżuterią to nie mamy go wyżej traktować jak tego, który jest ubrany taki jest zwykły strój bez jakichś ozdób, może jest też rozczochrany, może trochę czymś jeszcze ubrudzony bo na przykład miał nockę przed niedzielą i to Słowo Boże w ogóle nie daje takiej podstawy rozróżnienia, kto jest mile widziany u stóp Pana Jezusa. Osiemnasty wiersz. I widząc dym pożaru jego, przyczeli, mówiąc, któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego. I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli, biada, biada, miasto wielkie. Na którego, i to jest kluczowa rzecz, na którego w skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich. Po prostu chodziło tylko i wyłącznie o biznes. Tylko i wyłącznie o to, żeby z pobożności ciągnąć zyski. Tylko o to chodziło, żeby z pobożności mieć interes. Na tym polega Babilon. Jeśli gdzieś dostrzegamy jakiekolwiek znamiona takich zapędów, to strojmy od nich z dala. Nie da się tego pogodzić, bo korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegając poprzebijali się różnymi boleściami, mówi apostoł Paweł. I jest wezwanie żeby ktoś się cieszył z tego faktu, że Babilon jest zniszczony. Rozraduj się nad nim niebo i święci i apostołowie i prorocy, gdyż dokonał dla was sądu nad nim Bóg. Tak, to dla nas Bóg dokona sądu nad tym wielkim Babilonem. To będzie coś, co Bóg zrobi dla nas. My już będziemy wtedy w niebie i 20 wiersz zalicza nas do grupy święci. Będziemy wtedy w niebie razem z aniołami, razem z apostołami, razem z prorokami nowotestamentowymi i będziemy oglądać ten sąd. Dalej widzimy, podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, wrzucił go do morza, mówiąc, tak, jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon i już go nie będzie. Tutaj widzimy, że to będzie nagle, że to będzie sąd, który poskutkuje natychmiastowym zniszczeniem tego paskudnego tworu. I bardzo ciekawa rzecz, ostatnie trzy wiersze. I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy, ani muzyków, ani flecistów, ani trębaczy. Już nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła. Nie będzie u ciebie huku młyna. Czy kościół służy do tego, żeby mielić mąkę? A są religie, które wypiekają jakieś tam wypieki mączne, bo to musi być konsekrowane i musi być właściwej jakości. Są rzemieślnicy religijni. Samo w sobie rzemiosło czy młyn nie ma w tym nic złego. Jemy chleb dzięki produkcji młyna. Dzięki pracy rzemieślników mamy meble, mamy wystrój mieszkania, mamy samochody naprawione, mamy dach nad głową. Ale rzemiosło w powiązaniu z religią jest tutaj wymienione jako argument przeciwko temu tworowi. Tak samo gra harfiarzy, muzyków i flecistów, czy trębaczy. Edukacja muzyczna jest bardzo cenna. Jest to jedna z umiejętności człowieka, że umiemy grać na instrumentach. Już od dawnych czasów jeden z potomków Kaina jest nazywany ojcem wszystkich, którzy grają na instrumentach muzycznych, więc już od dawna towarzyszy nam muzyka. Ale muzyka w powiązaniu z religią, to jest bardzo ciekawa kwestia, bo Stary Testament cały brzmi muzyką. I to muzyką instrumentalną, między innymi do psalmów czy muzyką instrumentalną, taką, jaką komponował Dawid. A w Nowym Testamencie nie ma śladu powiązania muzyki z pobożnością, z wyjątkiem właśnie tego miejsca, gdzie jest to powiązane z osądzeniem Babilonu i drugie miejsce, które kojarzę, to jest cytat ze Starego Testamentu. Usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby grać. Apostołowie nie są spotykani nigdzie w opisie, że mają jakiś instrument muzyczny. Bardzo ciekawe. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to jest powiązane w ten sposób? I dlaczego w zgromadzeniach chrześcijańskich nie używamy instrumentów muzycznych? Dlatego, że właśnie teraz jest czas, kiedy uwielbienie ma się odbywać w duchu i prawdzie. Bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. I to się ze sobą wyklucza. Wyklucza się noszenie strojnych, specjalnych szat. Wyklucza się rzeźbienie sali w piękne motywy kwiatowe, jak to było w świątyni. Wyklucza się stosowanie tego, co rozprasza, w tym muzyka instrumentalna. Ona nie ma miejsca w zgromadzeniu. I dlatego to jest ciekawa rzecz, że Bóg o tym wspomniał w przypadku przetecznicy. Że tam akurat jest. I teraz jest bardzo popularny we przetecznych kręgach tak zwany kościół estradowy. Czyli jest w zasadzie piękna muzyka na najwyższym światowym poziomie, uwielbiająca w słowach Boga, ale za tym kryje się też fałszywa doktryna, znieważająca Boga przez te doktryny. Ale muzyka jest śliczna. Jeśli ktoś słyszał, jaką piękną muzykę mają Świadkowie Jehowy, jest to najwyższej jakości wykonanie. Jaką piękną muzykę mają Adwentyści? Jaką piękną muzykę mają badacze? A któż dogoni piękna muzyki największej religii w naszym kraju? Nikt. To jest arcydzieło. A Bóg właśnie w Nowym Testamencie nie widzi muzyki nigdzie indziej, jak tylko w tym punkcie, gdzie osądzona jest wielka przetecznica. I nie zabłyśnie już Tobie blask świecy. Oczywiście tam chodziło bardziej o to, że światła nie będzie już jako dowodu zamieszkania, ale ciekawa rzecz jest, że ten nowy nurt teraz w chrześcijaństwie bardzo używa świeczek. Flag, tu akurat flagi nie są wymienione, i świeczki. I jest taki nastrój tworzony, i jest po prostu taki wyznacznik tego. A doktryna, która temu towarzyszy, jest jak najbardziej fałszywa atakująca albo osobę Pana Jezusa, albo atakująca dzieło Pana Jezusa, albo obie te rzeczy naraz. Oba te fundamentalne punkty są znieważane. Nie usłyszy się w Tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy, gdyż kupcy Twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami Twymi. I to jest bardzo ciekawe, że tu są wymienione Kwestie okultystyczne, czary. Jest to bardzo specyficzne, ale faktycznie nieprzypadkowe. Czary to są różnego rodzaju metody manipulacji, nie tylko związane z nadprzyrodzonym sposobem zamiany jedno w drugie, czy wyciąganiem królika z pustego kapelusza, ale też różnego rodzaju metody zwodzenia ludzi, czy manipulowania ich uczuciami, czy generalnie wpływania na to, żeby nie kierowali się prawdą, a emocjami. I przez to ludzie dają się zwieść. Gdy kierują się nie prawdą Słowa Bożego, tylko kierują się własnym widzimi się to jest najskuteczniejsza metoda zwodzenia, żeby ludzie poszli za swoimi własnymi pragnieniami, a nie korygowali te pragnienia przez Słowo Boże. 24 wiersz to jest mocne oskarżenie, że w tym Babilonie znaleziono krew proroków. Widzieliśmy zamordowanego Stefana, Zamordowali go religijni funkcjonariusze. Wśród nich był apostoł Paweł, który strzegł szat. Polska wersja tego imienia jest Stefan Szczepan. Częściej w części Brytyjce jest Szczepan. I oni go zamordowali jako religijna instytucja. Zachariasza zamordowali też religijni funkcjonariusze. Pan Jezus mówi, że w nich że oni są odpowiedzialni, ci faryzeusze, za krew wszystkich od krwi Abla aż do krwi Zachariasza. I dalej widzimy, że w nim znaleziono krew świętych. Wszystkie prześladowania braci i sióstr na przestrzeni wieków. W imieniu Pana Jezusa ginęli byli mordowani czy to przez organizacje typu Święta Inkwizycja, czy przez inne religie zupełnie niemiejące się chrześcijańskimi. A tu jest napisane, że to w tym Babilonie się znajdą, znaleziono tą krew. Czyli, że to jest jakoś powiązane, albo że będzie powiązane w przyszłości. I jest bardzo mocne słowo, i wszystkich którzy zostali pomordowani na ziemi. Bóg wszystkich pomordowanych na ziemi przypisuje tej organizacji religijnej. Być może tak jest, że każde morderstwo ma również motyw nienawidzenia Boga i zabija człowiek człowieka kierując się odstępstwem wobec Boga. To jest całkowicie Możliwe, że nie wiem, jak myśli morderca, ale tak może dokładnie być, że człowiek taki jest świadom, że tak jak Kain zamordował Abla z powodów religijnych, tak później każde morderstwo jest tutaj powiązane w jakiś sposób z tym, czego uczy Babilon. No, Jeżeli on uczy fałszywych doktryn o Bogu, fałszywych doktryn o drodze zbawienia, fałszywych doktryn o Panu Jezusie, to te wszystkie rzeczy później powodują demoralizację ludzi i ludzie działają według tego, w co wierzą. A jeśli wierzą, Fałszywe doktryny to później postępują zgodnie z tymi fałszywymi doktrynami. Już <śmiech> może warto zauważyć przy tej okazji, że fałszywa religia czy też Babilon rozpoczyna się od odejścia od Boga i od tego, co on powiedział. Kain był nieposłuszny temu, co musiał słyszeć od swoich rodziców i ten krok Później powiela się, w, jak czytamy Biblię, w następnych pokoleniach. Powstają kolejne wierzenia. W późniejszych wiekach Moloch, czy Romfan, czy Asztarta. Teraz mamy rozkwit różnych religii. Widzimy, że to rośnie, że te chwasty są coraz wyższe. Pan Jezus mówił o tym ziarnie. Które jest najmniejsze ze wszystkich, a potem rośnie to wielkie drzewo, w którego gałęziach gnieżą się ptaki. To widzimy już dzisiaj. Ale mamy też Laodyceę, i my już żyjemy w czasie, kiedy ta Laodycea jest czyli jest to religijna pycha. Różnica między Laodyceą a Babilonem jest taka, że Laodycea jest przed czasem ucisku, natomiast Babilon rozkwitnie po pochwyceniu, obejmie całą ziemię. Widzimy, że Bóg pozwoli, że to urośnie tak bardzo. E, tak jakby pozwolił na to, żeby ten wrzut aż tak do takiego momentu urósł, żeby później go całkowicie wyciąć. I tak ci królowie e, współpracowali z tym Babilonem, czy dzisiaj tak jest, jak to widzimy, polityka i religia miesza się, ale w pewnym momencie oni znienawidzą tę kobietę, czy tę nierządnicę i odwrócą się od niej. Jest co najmniej cztery razy mowa o pożarze, a więc będzie to rodzaj ognia, który, którym Bóg ukaże Babilon. Czy to będzie pożar mie miejsc kultu, czy jak to się odbędzie, nie wiem, ale na pewno Bóg zniszczy jeszcze w czasie ucisku te przejawy tego fałszywego kultu. I nareszcie ten Babilon zniknie, ale jeśli byśmy patrzyli na, tylko na Księgę Objawienia, to początkiem Babilonu jest to, co jest napisane w, do Efezu w drugim rozdziale Objawienia, czwarty wiersz, mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. A więc to, co później rozwija się jako coś wielkiego i wrogiego Bogu, na początku ma tylko jedną małą rzecz. Robię to wszystko tak, jak robiłem, ale już bez e, radości, czy bez przekonania, czy bez e, wdzięczności. Nie robię tego dla Pana. E, znikł pierwszy podstawowy motyw. E, właśnie miłość do Pana. Tego zabrakło w Efezie i to później e, urosło do takich rozmiarów. zaspokoić serc podwienia przyjdź panie osiemdziesiąt pięć Jezu jakże Ty nam przypomniałeś jak mamy wielki powód do dziękowania że Ty nas wyrwałeś z tego wielkiego Babilonu że nam objawiłeś swoją swoje prawdy, swoje słowo swoje myśli wobec nas i wobec siebie i że mogliśmy poznać takim jakim jesteś ującym nas, litościwym, łaskawym, wiernym, i tym, który pragnie prowadzić swój lud według swojego upodobania. Nie chodzimy w tej ciemności, ale w światłości Chrystusowej. Daruj, abyśmy sami dla siebie tego wszystkiego nie brali, ale abyśmy widzieli, że wokół nas jest wielu takich, którzy nadal tkwią w tym Babilonie, i abyśmy im głosili Ewangelię, głosili Ciebie, Panie Jezu, i wskazywali im tą właściwą drogę. Daruj, Panie Jezu, do tego wzrostu i bądź uwielbiony z naszych serc jeszcze raz. Amen. Amen. Mam, mam,